W tej części serii zatytułowanej Wrogowie, z którymi walczymy, dyrektor rozpoznaje czary w ich formach i przejawach jako uniwersalnej religii upadłej ludzkości. Badając je, odkrywa jednocześnie praktyczną strategię służącą osiągnięciu zwycięstwa nad czarami. Oto wrogowie, z którymi walczymy. Część pierwsza, struktura królestwa szatana. To jest pierwszy z czterech wykładów na temat. Wrogowie, z którymi walczymy. Mam nadzieję, że każdy obecny na tym miejscu, kto jest oddany Jezusowi, zdaje sobie sprawę, że jesteśmy konfrontowani z wrogami. To bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy mamy silnych i aktywnych wrogów, a nie jesteśmy świadomi zagrożenia z ich strony. Wrogowie, z którymi walczymy, nie są osobami z krwi i kości ale są niewidzialnymi istotami duchowymi. Temat, który poruszamy w tym wykładzie, dotyczy rzeczy, które nie są postrzegane ludzkimi wniosłami. Biblia mówi o rzeczach, których oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. rzeczach, które są niewidzialne i duchowe. Rzeczy, o których będziemy mówić, mogą zostać zrozumiane tylko poprzez Słowo Boże. Nie ma innego źródła informacji do zaufania. Myślę, że wielu ludzi wyobraża sobie, że rzeczy, które dotykamy, które widzimy, słyszymy lub smakujemy, są rzeczywiste. Obecnie po wielu wiekach dociekam. filozofowie dochodzą do wniosku, że nie są one naprawdę rzeczywistością, są przejściowe, niestałe i bardzo często zwodnicze. Nie możesz polegać na zmysłach. To jest niezwykle, jak wielu różnych filozofów doszło do takich konkluzji. Biblia mówi to samo Paweł mówi, że rzeczy, które widzimy, są przejściowe. Natomiast rzeczy, których nie widzimy, są wieczne. Innymi słowy, rzeczy dostępne zmysłami są tylko tymczasowe. Są tylko częściowo rzeczywiste i nie przetrwają. Ale rzeczy ze świata duchowego, których nie widzimy których nie możemy doświadczyć naszymi zmysłami. One są naprawdę rzeczywistością. Są rzeczami, które przetrwają. Kiedy rozpatrujemy temat taki jak ten, musimy zacząć od pewnego postanowienia w naszym umyśle i musimy powiedzieć sobie, nie mam zamiaru ograniczać się do rzeczy, które mogę zobaczyć, usłyszeć, dotknąć i smakować. Ale chcę otworzyć moje serce i umysł na objawienie, które dane mi jest w Piśmie przez Ducha Świętego, na rzeczy pochodzące z innego świata. Paweł modlił się za chrześcijan z Efezu, aby Bóg dał im ducha mądrości i objawienia w Jego. A ja modlę się, aby Bóg zesłał nam łaskę i otworzył nasze serca na Jego Słowa, aby dał nam ducha mądrości i objawienia, ponieważ mamy do czynienia z rzeczami, które mogą być poznane tylko poprzez tak objawienie. To, z czym mamy do czynienia, to faktycznie dwa królestwa, dwa przeciwstawne królestwa, które są w stanie wojny. Ale to nie są naturalne królestwa, tak jak Szwecja, Wielka Brytania czy inne narody, są to niewidzialne duchowe królestwa. Jedno z nich to Królestwo Boże, a drugie to Królestwo Szatana. Chciałbym zacząć od przeczytania fragmenty Ewangelii Mateusza rozdział 12, wersety od 26 do 28. Jezus był oskarżony przez faryzeuszy o to, że wyganiał demony dzięki współpracy z księciem demonów, bez Jezus wykazał im, że jest to nielogiczne wytłumaczenie i w żaden sposób nie może być prawdą. Wyjaśniając im to, Jezus powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, czytam werset 26. A jeśli szatan szatana wygania, tam Tobą jest rozdwojony, i jakże więc stoi się w królestwo Jego? Tak więc szatan, tak jak Jezus to wykazał, posiada swoje królestwo. Myślę, że wielu chrześcijanom trudno to zrozumieć. Ale tutaj zostało to wyraźnie stwierdzone. W 28 wersecie Jezus mówi. A jeśli ja wyganiam demony duchem Bożym, wtedy nadeszło do was królestwo Boże. A oto drugie królestwo, królestwo Boże. Tak mamy tu dwa niewidzialne duchowe królestwa. Królestwo Boże i królestwo szatana. Jezus tłumaczy, że jest jeden szczególny aspekt Jego publicznej służby, którym jest wyganianie demonów dzięki Jego sile i władzy. Demony, niewidzialne duchowe istoty, Reprezentują Królestwo Szatana Jezus oraz ci, którzy są Jego sługami i naśladują Jego służbę Reprezentują Królestwo Boże I poprzez wyganianie demonów uwidacznia się skąpi Między Królestwem Bożym a Królestwem Szatana Fakt, że Jezus i Jego służby mogą wyganiać demony dowodzi, że Królestwo Boże jest silniejsze od Królestwa Szatana. Osobiście wiem, że jest to powodem, dla którego Szatan szczególnie sprzeciwia się służbie uwalniania. To wyprowadza na światło rzeczy, które Szatan woli trzymać w tajemnicy oraz pokazuje, że Królestwo Jezusa jest silniejsze niż Jego Królestwo. Teraz chcę powiedzieć o naturze i strukturze Królestwa Szatana. Poszłmy nich do Efezjan, rozdział 6, werset 12. Uważam, że ten werset najlepiej pokazuje tę prawdę. Jeszcze raz chcę Wam przypomnieć, że mówimy o rzeczach, których nie możecie postrzegać waszymi zmysłami. I czytam z Biblii New King James, która jest podobna do starego przykładu King James, lecz trochę uwspółcześniona. Luz do Efezjan, rozdział 6, werset 12. Gdyż bój toczymy nie przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko księstom, przeciwko potęgom, władzom czynności tego wieku, przeciwko duchowym zastępom niegodziwości w okręgach i wieści. Słowo okręgi, ujęte w wysoką, zostało dodane przez tłumaczy Myślę, że lepiej jest powiedzieć w niebiosach Słyszałem kiedyś komentarz, że w większości zborów werset ten odczytuje się ze zmienioną interpretacją. sposób w jaki to czytają jest następujący, bo nie walczymy, kropka Ale tak nie mówi ten werset Chciałbym dać Wam moją wersję tego szczególnego miejsca. Studiowałem Grek od 10 roku życia i mam kwalifikacje do nauczania tego języka na poziomie uniwersyteckim. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, ale to daje mi prawo do wyrażenia własnej opinii. Nie twierdzę, że mam rację, ale mam prawo do opinii. Zacznę od fragmentu z The Living który mówi. Nasz pojedynek zapaśniczy nie jest przeciwko osobom w ciele. To bardzo żywy obraz. Ogromnie istotne, abyśmy zrozumieli, że walczymy z osobami. Dopóki tego nie pojmiemy, walczymy jak bokser z zawiązanymi oczami. Mamy do czynienia z osobami, ale są to osoby bez ciała, istoty duchowe. Dalej. To Pojedynek zapaśniczy. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że jest to bardzo intensywny konflikt. Myślę, że w z wszystkich konfliktów walka zapaśnicza jest najintensywniejsza. To jest jedna osoba totalnie zwrócona przeciwko drugiej. To nie jest przypadek, że Paweł użył tego terminu dla opisania naszej wojny przeciwko królestwu satana. To jest totalna walka, gdyż to toczymy nie przeciwko osobom w ciele, i teraz następuje moja wersja, ale przeciwko władom na różnych obszarach i szczeblach władzy, przeciwko światowym tyranom obecnych ciemności, przeciwko duchowym dostępom niegodziwości w niebiosach, Chcę Wam pokazać, że w królestwie szatana nie ma bałaganu. To jest wysoce zorganizowane królestwo, ale nie ma w tym żadnej zasługi szatana, ponieważ on był, o czym za chwilę, Jednym z wodzów anielskich nad dużą liczbą aniołów. On już miał dany przez Boga ten zorganizowany system. Kiedy zbuntował się przeciwko Bogu i pozwolił swoim aniołom na bunt, po prostu zabrał ten system ze sobą i skierował go przeciwko Bogu. Tak więc nie wyobrażajcie sobie, że szatan nie ma wysokiego zorganizowanego królestwa, ale zaszczyt za tą organizację nie należy się jemu, a Bogu. Ale pozwólcie sobie powiedzieć, że szatan nie jest prostakiem. Jest bardzo chytrą, potężną i złą istotą. Przejdźmy teraz krótko przez te nowe tłumaczenie, które Wam podałem. Przeciw władzom. Powiedziałem władzom, ponieważ greckie słowo jest abstrakcyjne. To nie są władcy, chociaż większość nowoczesnych tłumaczeń tak mówi. To jest władza. Jest pewien poziom duchowego zarządzania w królestwie szatana. To jest poziomem władzy. I pod tymi władcami są mniejsi władcy zarządzający różnymi dziedzinami. A pod nimi kolejni poddani im władcy z jeszcze mniejszymi dziedzinami. Tak więc jeden władca ma jedną obszerną dziedzinę, którą zarządza. Podlegają mu mniejsi władcy, którzy zarządzają częściami tej jednej całej dziedziny. Pod ich rozkazami są jeszcze mniejsi władcy, mający jeszcze mniejsze dziedziny pod kontrolą. Dobrze, to jest pierwszy obraz. Później podam przykłady z Starego Testamentu opisujący funkcjonowanie tych władzy. Następnie jest Przeciwko tyranom obecnych ciemności Umyślnie użyłem słowa tyranu Bo jest to szatańskie słowo Bóg nigdy nie dominuje Gdziekolwiek natkniesz się na dominację stoi za nią ktoś Szatan. Jego ambicje, pragnienia i strategia Mają doprowadzić do jego dominacji nad światem ale rządził będzie wraz z całym systemem ciemności. Królestwo Boże jest Królestwem Światła. Królestwo Szatana jest Królestwem Ciemności. Ci, którzy są w Bożym Królestwie, wiedzą, komu służą i widzą bardzo wyraźnie, co robią. Ci, którzy są w Królestwie Szatana, w większości nawet nie wiedzą, komu służą, ani co obecnie robią. I trzecie określenie brzmi przeciwko duchowym zastępom niegodziwości w niebiosach. Całe armie niegodziwych, potężnych, zbuntowanych istot duchowych w nazywanych niebiosami. Jest częścią przyjętej tradycji kościelnej, że szatan jest w piekle, Wielu ludzi tak myśli. Mogę powiedzieć, że byłoby pięknie, gdyby to była prawda, ale tak nie jest. Na podstawie słowa nie mamy prawa takiego. Wrócimy do tego za chwilę, ale teraz zobaczmy, jak powstało królestwo szatana. Spójrzmy Księgę Izajasza, rozdział 14 i przeczytajmy kilka wersetów. Mówię o istocie nazywanej Lucyferem. Słowo Lucyfer pochodzi z łaciny i oznacza tego, który przynosi światło. Świetlistą istotę. Hebrajskie słowo Helen znaczy gwiazda poranna, którekolwiek wyznaczeń byście nie wzięli. Zawsze będzie oznaczać bardzo jasną, świecącą osobę w glorii. Ja wierzę, że on był tym, kogo nazywamy archaniołem. Przedrostek arcy, greckie "ar" oznacza sprawować władzę. Tak więc archanioł jest aniołem sprawującym władzę. Aniołem, który rządzi innymi. To samo słowo występuje w słowie arcybiskup. Arcybiskup rządzi innymi biskupami. W ten sposób uzyskaliśmy obraz jednego z głównych archaniołów w Bożych niebiańskich zastępach. Nazywał się Lucyfez, tak go nazwano, bo był chwalebny i piękny. Ale popełnił smutny błąd. W błąd się, odwrócić się przeciwko Stwórcy i chciał się stać równym Bogiem. Bardzo interesujące jest porównanie Lucyfera z Jezusem. Lucyfer był stworzeniem niedorównującym Bogu. Szukał równości z Bogiem, ale mu się nie udało. W liście do Filipa jest o Jezusie, że chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu. Miał do tego boskie prawo. Jezus wyparł się samego siebie i Bóg go wywyższył. Teraz zobaczmy małą ilustrację w Księdze Izajasza, rozdział 14, werset 12. O jakże spadłeś z nieba, gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, tego pogromcu narodu. Teraz poznaliśmy motywację w sferach. W następnych wersetach mamy przedanych pięć rzeczy, które Lucyfer postanowił uczynić. Oto mamy wolę stworzenia, skierowaną przeciwko woli Boga. Słowem kluczowym jest bunt. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu. Pamiętajcie, że Bóg wie, co mówimy w naszym sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, i zasiądę na górze narad. Na najdalszej północy. Stąpię na szczyty obłoków. Zrównam się z najwyższym. Najwyższy, to jest wszechmocny Bóg. Wraz będę równy Bogu. Więc ambicją szatana było wynieść się na pozycję równą Bogu. Podcem było to, że był taki mądry i piękny i chwalebny, że sam powiedział do siebie, mogę być taki jak Bóg. Według mojej prywatnej opinii Lucyfer nakłaniał aniołów będących pod jego władzą, aby przyłączyli się do jego buntu. Opisałbym to tak, jeśli możesz sobie wyobrazić tego rodzaju rzeczy dziejące się w niebie. Wszystko to zaczęło się w niebie. Wierzcie lub nie, ale tak było. Wyobrażam sobie, jak Luther podchodzi do aniołów, którzy byli pod jego dowództwem i mówi Ty masz talent. Jesteś niezwykle obdarowany. Bóg tego wszystkiego nie docenia. Ale gdybym to ja był na jego miejscu, dałbym Ci pozycję, która Ci się należy. I najwyraźniej, ale niekoniecznie tak było, ale mówię to w oparciu o edytucję, w ten sposób jedna trzecia aniołów ukazała się nielojalna wobec Boga. Poszli oni za Lucyferem w jego buncie i upadku. I dlatego Bóg powiedział, zostaniesz wrzucony w dół, na dno przepaści. Zobaczmy także, co zostało powiedziane w księdze Ezechiela, w 28, w którym mamy jeszcze jeden obraz tej samej niezwykłej istoty. 28 rozdział Ezechiela składa się z dwóch części. Każda z nich jest skargą albo zapowiedzią nieszczęścia. Pierwsza dotyczy księcia Tyru. Druga – króla Tyru. Jeśli przeczytujesz rozdział dokładnie, na co nie mamy tutaj czasu, zorientujesz się, że książę Tyru był człowiekiem, jest to wyraźnie stwierdzone. Nawet jeśli utrzymywał, że jest Bogiem. Z drugiej strony jest oczywiste, że tam opis króla Tyru, który nie jest człowiekiem. Mamy tu interesujący obrazek tego, w jaki sposób działa królestwo Szatana. Mamy księcia Tyru, człowieka, władcę. A za zanim w niewidzialnej sferze mamy szatańskiego władcę, króla Tyra. I poniekąd ten ludzki władca nie jest niczym więcej jak tylko marionetka, która jest poruszana nitkami prowadzącymi do niewidzialnej sfery. Kiedy zaczniesz dostrzegać te prawdy, zarówno historia, jak i polityka zyskają inne znaczenie. Myślę, że wielu tak zwanych wielkich ludzi w historii było po prostu szatańskimi marionetkami poruszanymi niewidzialnymi sznurkami królestwa szatana. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi o tej drugiej istocie, zaczynając od Księgi Ezechiela, rozdział 28, wersety 12 i 13. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości i pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie Karneo, topa, Jaski, sryzoli, berli onik, szaftir, robin i Onych, Rubin i Szmarach Absolutnie wspaniały, oślepiający swoim blaskiem Ze złota zrobione były swoje bębenki, A Twoje ozdoby zrobione w dniu, w którym zostałeś stworzone Mistrz muzyczny Jest wielu nauczycieli Biblii którzy wierzą, że szatan, mówmy Lucyfer, wtedy jeszcze nie miał imienia. był odpowiedzialny za muzykę i uwielbienie w niebie. Sądzę, że to ważne, abyśmy widzieli, że szatan, tak jaki jest dzisiaj, wie dużo o muzyce i używa muzyki jako jednego ze swoich narzędzi zniewalania ludzi. Werset 14 cytuję według Biblii Zdańskiej. Tyś był herubinem pomazanym, nakrywającym. Zakrywającym co? Tron Boży. Jest Herub lub Herubowy, którzy swoimi skrzydłami pokrywają tron Boży. Co za chwalebna i honorowa pozycja. Jan Cię wystawił. Byłeś na górze Bożej, świętej. Pośród kamieni ognicy przechadzałeś się. To nie jest człowiek. Widzicie to? Czytajmy dalej. Byłeś doskonały na drogach Twoich Ode dnia Tego, którego się stworzono Zauważcie, Bóg przypomina mu, że był stworzony Nie jesteś Bogiem, jesteś coś stworzony. stworzono Byłeś doskonały na drogach Twoich Ode dnia Tego, którego się stworzony, Aż się znalazła nieprawość w Tobie Zamiast nieprawość wola użyć słowa bunt, Aż się zbuntowałeś I dalej czytajmy werset 16 dla wielkości kupiec tego. To samo słowo użyte zostało w Księdze Przypowieści odnośnie plotkowania. Użyte jest w stosunku do kutka, ponieważ chodzi on tam i z powrotem, proponując swój towar i sprzedając go. Ale zostało użyte również w stosunku do plotkarza, gdyż chodzi on tam i z powrotem, opowiadając plotki. Dlatego myślę, że szatan chodził tam i z powrotem, mówiąc swoim aniołom. Zobacz, gdybym ja miał pozycję, Byłbyś naprawdę doceniony. I mean, Awansowałbym się. Dostałbyś władzę, na jaką zasługujesz Ale to tylko moja opinia. Ale powiedzmy to tak: przez obfitość Twoich manipulacji, intryg, zdominiłeś się przemocą i zgrzeszyłeś. Dlatego wypędzę cię jak grzecznie czystą z góry Bożej i wygubię cię. O cherubinie, nakrywający z pośrodku kamieni ognistych. Zauważcie słowo dlatego. Co ono znaczy? Boży sąd nad buntem następnie mamy rzeczywistą motywację szatana lub Lucyfera. nazywajmy go lucyferem dopóki nie stanie się szatana werset 17 twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności Zniszczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności co było pierwotną motywacją szatana co było pierwszym grzechem duma Musimy zawsze o tym pamiętać. Pierwszy grzech do wszechświecie miał miejsce w niebie, a nie na ziemi. To nie było pijaństwo i nie cudzołóstwo. To nie było nawet kłamstwo. To była duma. I wierzcie mi, to jest nadal najbardziej śmiertelny i niebezpieczny z grzechów. Wielu kościelnych działaczy, którzy nie piją ani nie cudzołożą, bardzo łatwo ulegają dumie i nawet nie zdają sobie sprawy, jak jest to niebezpieczne. Chciałbym teraz zastanowić się nad pytaniem, które przychodzi wielu ludziom na myśl. Oto ono. Jeśli szatan został wyrzucony z nieba, jak to możliwe, że nadal jest w niebiosa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest więcej niż jedno niebo. Niebiosa to rzeczownik w liczbie mnogiej W pierwszym wersecie Biblii niebo jest przedstawione jako mnogość Na początku Bóg stworzył niebiosa, liczba mnoga i ziemię, liczba pojedyncza. Możesz przeczytać całą Biblię Niebo jest przedstawione w liczbie mnogiej Spójrzmy tylko na dwa fragmenty W drugim liście do Koryntian, rozdziale drugim, w wersecie drugim Paweł mówi o ludziach, którzy mieli niezwykłe doświadczenia w temat naturalnej sferze. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 lat, czy to w ciele było nie wiem, czy poza ciałem nie wiem, Bóg wie Został uniesiony w zachwyceniu, aż do trzeciego nieba Dla zostałem każdą dzieją, byłem ludzkiem Ktoś kiedyś przesłyszał się i myślał, że jestem magikiem. Ale to Logiczne myślenie pozostało mi. I mój logiczny umysł mówi: Jeśli jest trzecie niebo, to musi być też pierwsze, drugie. Nie możecie mieć czegokolwiek trzeciego, jeśli nie posiadacie dwóch pierwszych elementów. Tak więc, jeśli jest trzecie niebo, jak Paweł mówi, to muszą być przynajmniej trzy nieba. Niebo występuje między nogi. Podawam jeszcze jeden prawdę, żeby to potwierdzić. List do Efezja, rozdział czwarty wersety 9 i 10. Jest mowa o tym, co działo się z Jezusem pomiędzy śmiercią na krzyżu, a zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że twierd wstąpił do podziemia? Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Zauważyliście zwrot wszystkie niebiosa? Niepoprawnym użyciem słowa wszystkie byłoby zastosowanie go do liczby mniejszej niż trzy. To jest minimum. Wiele lat temu w Kenii, kiedy uczyłem w szkole dla afrykańskich nauczycieli, przyszedł do mnie student i powiedział wszyscy moi rodzice przyjechali, aby mnie zobaczyć. Odpowiedziałem mu Zrozumiałem, co masz na myśli, ale nie możesz tak powiedzieć, bo w języku angielskim nie można użyć wszyscy w odniesieniu do dwóch. Musi być co najmniej trzech. I kiedy Paweł mówi, Jezus wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, to wymagany minimum wynosi trzy. Osobiście uważam, że to jest trzy. To jest moja osobista opinia. Słyszycie czasem ludzi mówiących dołem w siódmym niebie. Lepiej tego nie używajcie. To pochodzi z Koranu, muzułmańskiej księgi. Nie sądzę, żeby był jakiś biblijny dowód na poparcie tezy, że są więcej niż trzy nieba. Tak więc, jeśli jesteście rzeczywiście szczęśliwi, możecie powiedzieć: że Byłem na dziewiątym obłoku, bo Biblia wskazuje, że jest ich wiele. Chcę podzielić się z wami pewną opinią To jest coś, co po prostu brzmi prawdopodobnie Nie musicie w to wierzyć Możecie pójść do nieba, nie zgadzają się ze mną Ale ja wiem, że trzecie niebo, do którego Paweł został pochwycony jest niebem Bożej obecności, Bożym mieszkaniem. I tam, mówi Paweł, słyszał niewypowiedzialne słowa, słowa samego Boga. Wiemy, że pierwsze niebo jest tym widzialnym przez nas. Drugie musi być pomiędzy pierwszym a trzecim, gdzieś pomiędzy naszą planetą a Bożym mieszkaniem. To też jest moja opinia Myślę, że jest wiele rzeczy w Biblii I naszym doświadczeniu Które wskazują na to Tak więc między nami a Bogiem Znajduje się królestwo szatana Myślę, że ma to wiele wspólnego Z rzeczami, które mają miejsce w naszym życiu Myślę, że słyszeliście stwierdzenie Przebić się w modlitwie Przebić się przez co? Kiedy pierwszy raz szukałem Pana, jako osoba, która go nie znała, modliłem się około godziny i nie mogłem wydobyć słowa. Naprawdę szczerze szukałem Pana. Potem nagle jakoś przełamałem to. Teraz patrząc wstecz wiem, że przedostawałem się przez szatańskie siły, które sprzeciwiały się mojemu osobistemu kontaktowi z Jezusem. To był punkt zwrotny w moim życiu. Tak więc nie śmiejcie się ze starych zielonoświątkowców, którzy mówią o przebijaniu się w modlitwie. Niektóre ich metody mogą być trochę niekonwencjonalne, ale jest w tym wiele prawdy. To jest część naszej duchowej walki. Za chwilę dam Wam kilka przykładów. Ale myślę, że jeśli zaczniesz zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje wrogie królestwo pomiędzy Tobą a Bogiem, Twoje duchowe doświadczenie nabierze sensu. posiądziesz nowe sposoby mówienia się. Teraz przejdę do księgi Daniela, która zawiera wiele użytecznych informacji w tej dziedzinie. Chcę wziąć wydarzenie z życia Daniela które, jak wierzę, ilustruje zasady, które chcę pokazać. Rozdział 10. Jeśli jesteście tym rzeczywiście zainteresowani, powinniście przestudiować ten rozdział dokładnie w domu. Ze względu na brak czasu dam Wam tylko krótki zarys. W pewnym okresie, kiedy Daniel był już dojrzałym wierzącym, postił przez 21 dni, co nazwano postem Daniela. Nie zaniechał wszystkich rodzajów pożywienia, ale jadł tylko bardzo proste jedzenie. Nie pił wina i ulubionych napojów. Jak mówi się w Living Bible, oczywiście bez deserów. Szczerze szukał Boga, aby zrozumieć przeznaczenie swojego ludu, Żydów. Przez trzy tygodnie modlił się i nic się nie stało. To jest ilustracja tego, o czym mówię. Nagle cudowna, niebiańska istota przyszła z odpowiedzią na jego modlitwę. Tak pełna mocy była obecność tej istoty, że inni ludzie, którzy byli z Danielem, po prostu uciekli przerażeni. Daniel pozostał całkowicie pozbawiony fizycznej siły i podobnie jak Jan, kiedy zobaczył Jezusa po zmartwychwstaniu i w niebostąpieniu, upadł pod jego stopy jak nieżywy. Lecz ten anioł przyszedł z odpowiedzią na modlitwę Daniela. Został posłany przez Boga. Rzecz, którą chcę podkreślić, jest następująca. Pierwszego dnia, kiedy Daniel rozpoczął modlitwę, anioł został wysłany. Ale przez trzy tygodnie nie mógł dotrzeć do Daniela z tego powodu, że na drodze od Bożego Tronu do Daniela na ziemi napotkał szatański sprzeciw. Ten sprzeciw pochodził nie od ludzkiej istoty. Żadna ludzka istota nie może to wtrzymać, anioła. To nie było na ziemi, to nie było w Bożym niebie, ale to było na obszarze pomiędzy Bożym niebem a ziemią. Wierzę, że było to na obszarze Królestwa Szatana Innymi słowy, anioł musiał przebić się przez Królestwo Szatana, aby przybyć z posłaniem od Boga I oto co powiedział o pewnych istotach Jedna z nich nazywała się Książę Persji Inne Królowie Persji Później Książę Grecji gdy patrzycie na to, widzicie, że wszystkie te istoty są anielskimi istotami, szatańskimi aniołami, które robią co tylko mogą, aby przeciwić się przejściu Bożego Anioła do Daniela. Pozwólcie, że zwrócę Waszą uwagę na to, co porusza do głębi. Modlitwa Daniela postawiła na nogi całe niebo. Ona wysłała Anioła Bożego na drogę do Ziemi, co w efekcie zwołało sprzeciw szatańskich aniołów. Daniel musiał pokonać ten sprzeciw w modlitwie. Musiał trwać w modlitwie trzy tygodnie, zanim otrzymał odpowiedź. Tak więc drodzy bracia i siostry, czasami kiedy się modlicie i nie otrzymujecie odpowiedzi, powodem tego nie jest to, że się źle modlicie. Faktycznie dzieje się tak dlatego, że modlicie się o dobrą rzecz, a to wywołuje sprzeciw. Jednym z pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi w tym wykładzie jest to, jak przezwyciężać tę opozycję. Jak modlić się przeciw temu. Jak przebijać się w modlitwie. I jak od niej zwycięższa nad siłami ciemności? Zobaczmy teraz, co Gabriel powiedział do Daniela. Księga Daniela, rozdział 10, werset 12 i 13. Wtedy rzekł do mnie, Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed Twoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. W jaki sposób Daniel się ukorzył? poprzez post. Zachowajcie to w pamięci, w Polsce, z ustalonym sposobem ukorzenia się przed Bogiem. Gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Innymi słowy, Bóg posłał mi pierwszego dnia, kiedy zacząłeś się modlić. Dlaczego nie dotarł od razu? Nie dlatego, że podróż anioła, od trójmy Bożego na ziemię trwa 21 dni. Nie taka była przyczyna. Czytajmy werset 13 Lecz książę Anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni Kto jest tym Księciem Królestwa Perskiego? Prawdopodobnie szatan lub szatański anioł, którego szatan posłał nad Imperium Perskie aby sprzeciwiał się Bożym celom w stosunku do całego Imperium Zatrzymajmy się na chwilę. Dlaczego Imperium Perskie było ważne w tamtym okresie? Jeśli studiujecie historię Izraela, zapewne wiecie, że były cztery następujące po sobie imperia, które panowały nad Izraelem po tym, jak naród ten odwrócił się od Boga w buncie i został wygnany ze swojej ziemi Pierwszym było Imperium Babilońskie, które wzięło Izraela do niewoli Drugim Perskie, które było uszczyty potęgi w czasach Daniela Trzecim było Imperium greckie, A czwartym rzymskie. Ponieważ tylko z Żydów mógł wyjść Mesjasz i Zbawiciel Wszystkie Boże plany dla rodzaju ludzkiego skupiły się na Żydach. A ponieważ Boże plany skupiły się na Żydach, opozycja Szatana również skoncentrowała się na nim. Inaczej mówiąc, jeżeli znajduje się w centrum Bożego planu, znajduje się też w centrum zainteresowania Szatana. Zapamiętajcie, bo to bardzo ważne. Tak więc szatan chciał zatrzymać lud Izraela w więzach i w dala od ich ziemi. Natomiast Daniel modlił się o powrót Izraela do swojej ziemi. Szatański książę, Królestwa Terki, zatrzymał anioła Bożego. Następnie anioł mówi, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książot aniołki, przyszedł mi na pomoc. Wysłany anioł Boży nie mógł przełamać tego oporu. To fascynujący obraz. A dlaczego przyszedł właśnie Michał? Jakie jest szczególne zadanie Michała wśród archaniołów? On ma jedno, bardzo ważne zatem. Odpuszczcie na chwilkę w księgę Daniela, rozdział 12, werset 1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów swojego ludu. Kim byli synowie swojego ludu, o których wypowiadano te słowa do Daniela? Żydzi, oczywiście. Tak więc, kiedykolwiek Michał jest w centrum, znaczy to, że Żydzi znajdują się w centrum historii, ponieważ jego szczególnym celem jest troszczyć się o nich, ochraniać przed szatańskimi atakami, których, jak wiemy, było bardzo wiele. Wracając do księgi Daniela, rozdziału 10, wersetu 13, Anioł konkluduje. citujemy za Biblię Przez to, że ja tam został przy królach Persji. Teraz jest mowa o królach Biblię W przeciwieństwie do obecnego znaczenia, książę był zwierzchnikiem nad królami, którzy mu podlegali. Tak więc był tam jeden książę i kilku królów pod jego zwierzchnictwem. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Władcy na różnych obszarach i szczeblach władzy. Do jakich zadań byli przeznaczeni królowie? Nie mam na ten temat słowa od Boga, ale wierzę, że weźmy na przykład Wielką Brytanię. Satan ma księcia nad Wielką Brytanią, co nie wątpię. Pod tym głównym księciem są mniejsi władcy którzy prawdopodobnie dominują nad każdym z główniejszych miast. Kiedy przejeżdżałem do różnych miast jako podróżujący kaznodzieja, nauczyłem się nastawiać swoją duchową antenę i starałem się rozpoznawać, jaka jest szczególna szatańska siła nad poszczególnymi miastami. W Imperium Perskim było wiele różnych etnicznych grup i wierzę, że nad każdą taką grupą była szatańska moc. Nie chciałbym nikogo urazić, ale myślę, że jest to szczególnie widoczne w przypadku amerykańskich Indian, co stanowi bardzo tragiczną historię. Duchowe i materialne błogosławieństwo, które przechodziło na Amerykę, nie dosięgło Indian. Są oni niezwykle zaangażowani w czary. Osobiście wierzę, że szatańska osoba, która miała za zadanie trzymanie Indian w ciemności i więzach, triumfuje aż do dnia dzisiejszego. I nie mamy czasu na to, aby przeglądać się innym grupom etnicznym. W Imperium Persji było także wiele różnych grup religijnych, i wiemy, że każda grupa religijna, każdy kult czy sekta miały specjalnego władcę nad sobą. Tak więc anioł Boży był powstrzymywany przez całą grupę szatańskich aniołów, przeciwiających się jego przyjściu do Daniela. Jednak, kiedy przyszedł Michał, opór został złamany i wiadomość została doręczona. Michał rozmawiał z Danielem, powiem Ci, co będzie się działo, kiedy udam się tam z powrotem. Czytajmy dalej. Czytajmy Księgę Daniela, rozdział 10, werset 20. Wtedy on rzekł, czy wiesz dlaczego przyszedłem do Ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim Perskim. Innymi słowy, walka z księciem Perskim nie jest jeszcze skończona. Co stałoby się z Imperium Perskim, gdyby książę Persji został pokonany? Najprawdopodobniej upadłoby, co nastąpiło trochę później. Ale nie było to ostatnie Imperium. Dlatego Anioł mówi: A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki, szatański władca nad następnym imperium. Pod panowaniem Aleksandra Wielkiego. Imperium Greckie zupełnie rozbiło Imperium Perskie i przejęło dominację nad ogromnymi terenami Aleksander Wielki w ciągu 10 lat zawojował obszar od Grecji na zachodzie do Indii na wschodzie włączając do tego także południowe wybrzeże Morza Śródziemnego był to jeden z najbardziej niezwykłych wyczynów w historii militarnych podbojów, ale za Aleksandrem Wielkim była inna osoba anielski książę Naprawdę wierzę, że większość spektakularnych wydarzeń w historii ludzkości może zostać całkowicie wyjaśnionych tylko w ten sposób. Potem, w wersecie 21, o nim Naprawdę Doprawdy ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Innymi słowy, tak naprawdę to przybyłem, aby ci powiedzieć, co faktycznie mówi Słowo Boże. Następne rozdziały tu zawierają. Księga Daniela, rozdział 10, werset 21. I nie ma ani jednego, kto by mężczyzna stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała na swoim święcia anielskiego i dalej mówi. W pierwszym roku Dariusza Mega powstałem, aby mu dodać siły i uchronić go. Dariusz był pierwszym medoperskim władcą, który pokonał babilonczyków i zajął ich imperium. Jego następcy Dariusz i Cyrus otworzyli drogę do powrotu Żydów do swojej ziemi. W pewnym sensie pokonanie babilonczyków przez Dariusza było głównym duchowym zwycięstwem na drodze do osiągnięcia Bożego celu. Dlatego Anioł Boży mówi, byłem tym, który dodał sił i ochronił go. Ponownie widzimy, że ziemscy władcy i dowódcy nie działają w próżni samych siebie. Za nimi znajdują się niewidzialne anierskie siły, zarówno Boże, jak i szatańskie. Aniołowie Boży umacniają tych władców i ludzi, którzy realizują Boże plany na ziemi.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 Aniołowie Boży umacniają tych władców i ludzi, którzy realizują Boże plany na ziemi. Aniołowie szatana sprzeciwiają się im. Oto główna przyczyna, dla której chrześcijanie powinni modlić się za przywódców swojego narodu. Jeśli jest to możliwe, powinni powstrzymywać aktywność szatańskich aniołów i uwalniać aktywność Bożych aniołów. Ale pamiętajcie, w tej szczególnej sytuacji nic się nie zaczęło dziać, dopóki Daniel nie zaczął się modlić. Nie znam niczego, co bardziej skłoniłoby nas do modlitwy, niż to objawienie. Uważam, że modlitwa Daniela była jedną z tych sił, która umożliwiła aniołowi Bożemu przełamać opór. Bracia i siostry, może nie docenialiście dotąd możliwości, jakie daje modlitwa. Więc szatan, upadły lub i zbudował swoje opozycyjne, buntownicze królestwo w niebiosach i rządzi tam zastępami zbuntowanych aniołów. Kluczowym słowem opisującym szatana i tych, którzy są z nim, jest słowo bum boom. boom przeciwko Bogu. Szatan posiada także niższych od siebie. Moglibyśmy powiedzieć niższą warstwę swojego królestwa na ziemi. I znowu kluczowym słowem opisującym tych, którymi rządzi na ziemi jest słowo bunt. Zostało to powiedziane wyraźnie w drugim rozdziale listu do Efezji. Mówimy teraz nie o królestwie szatana w niebiosach ale o tych, którymi rządzi na ziemi. List do Efezjan, rozdział 2. Te słowa adresowane są do chrześcijan. I wy umarliście przez upadki i grzechy warsztatów. Teraz następuje opis tego, jak ludzie żyli, zanim zostali przemienieni i zniszili swoje Bogu. W których niegdyś wchodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Szatana. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Jakie jest słowo opisujące synów opornych? Buntownicy. Każdy, kto jest buntowany przeciwko Bogu, automatycznie przechodzi pod kontrolę szatana. Rozumiecie to? Nie wystarczy chodzić do kościoła i śpiewać hymny. Musisz odrzucić swój bunt przeciwko Bogu i podporządkować siebie Jezusowi. Wtedy przychodzi zmiana. Wielu z kościelnych działaczy jest nadal buntownikami. I jako buntownicy są powodowani przez szatana. Now Paul goes on w wersecie trzecim Paweł mówi, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś. Kto z Was nie zgadza się z tym? Is, mam pewność do jednej rzeczy. No nie mam wątpliwości, gdzie byłem zanim Pan mnie znalazł. Byłem buntownikiem w królestwie Buntowników. Nie wiedziałem o tym. Myślałem, że jestem bardzo mądry, że osiągnąłem powodzenie. Myślałem, że znajduję odpowiedź na wszystkie pytania. Tak myślałem do czasu, zacząłem czytać Biblię i zobaczyłem, że tak nie jest. Nie chcę w to dalej wchodzić, powtórzę tylko to, co Paweł powiedział. My, apostołowie, włączając w to mnie, Pawła, byliśmy wszyscy w tej kategorii buntowników, manipulowanych przez szatana, za pośrednictwem duchowej mocy, której nie rozumieliśmy. Nie wiedzieliśmy, kto pociąga te sztuki, tylko po prostu poruszaliśmy się tak, jak były one pociągane. Do nich także kiedyś należeliśmy, postępując według rząd że zaspokajając pożądania naszego ciała i myśli. Zauważcie, to nie są tylko pożądliwość naszego ciała, ale nasze myśli są też wrogie Bogu, aż do momentu, kiedy poddamy się intelektualiści to jedni z najzagorzalszych wrogów wrogów. I dalej mówi, byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. To opis niższej warstwy królestwa szatana. Ludzkość na ziemi. Wszyscy ludzie są buntownikami, bez względu na rasę i wyznaniową etykietę. Dopóki nie zostaną rzeczywiście poddani Jezusowi Chrystusowi, wyznaczonemu przez Boga władcy, są buntownikami i szatan poprzez duchową moc kontroluje ich. W drugim wersecie jest bardzo interesujące wrażenie, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Nie chcę się nad tym rozwodzić, ale w Grece są dwa słowa określające powietrze. Pierwsze to Ayer, z którego mamy słowo powietrze. Drugie to athier, od którego pochodzi słowo eter. Nie interesują nas, skąd pochodzą te słowa, ale faktem jest, że ajer jest warstwą powietrza mającą styczność z powierzchnią Ziemi. Natomiast athier jest wyżej ponad powietrzem nazwany Ayer. Jak myślicie, które słowo jest użyte w tym fragmencie? Ajer, inaczej mówiąc, szatan rządzi powierzchnią Ziemi. To jest Jego sfera. Jest wiele interesujących spekulacji, ponieważ jest napisane, że kiedy Jezus przyjdzie, zostaniemy pochwyceni, aby spotkać się z Nim na powietrzu. W Którym powietrzu? Niższym. Nie możemy w to wszystko wchodzić, bo wiele można na tej podstawie teoretyzować. Ale będziemy ograniczać przez to samych siebie. Pozwólcie, że da wam tylko jeden godny uwagi obraz szatana którego być może nigdy nie zauważyliście w Księdze Jowa, rozdział 41. Cały ten rozdział dotyczy stworzenia nazwanego lewiatanem, który jest pewnego rodzaju morskim potworem. Nie wiemy zbyt dużo o lewiatanie, ale czy myślicie, że Biblia, która jest taka ekonomiczna, poświęciłaby 34 wersy na opis potwora morskiego? Prawda jest taka, że Lewiatan jest obrazem szatana. Przekonacie się, jeśli przestudujecie to dokładnie. Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę na końcowe stwierdzenie w Księdze Joba, w 41, werset 26. Nawet na to, co wyniosłe spogląda z góry on, król wszystkich okrutnych zwierząt. Według Biblii króla Jakuba jest skrajnie dumny i jest królem wszystkich dzieci dumnych. To jest szatan. Kiedykolwiek duma wchodzi do serca człowieka, jest to ten sam wpływ, który przywiódł szatana do buntu przeciwko Bogu. Tycha poddaje nas pod kontrolę szatana. To nie ma znaczenia, czy jesteśmy zielonoświątkowcami, baptystami, katolikami. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jakie jest nastawienie naszego serca do Boga. Dopóki nie mamy serca rzeczywiście podporządkowanego i uległego Bogu przez Jezusa Chrystusa, to możemy używać wszystkich rodzajów pięknych religijnych języków i mieć prawo do wszystkich rodzajów tytułów, ale fakt pozostanie faktem, że jesteśmy w Królestwie Legiatana, ponieważ On jest Królem wszystkich dzieci dumy. Ile kawań słyszeliście przeciwko dumie? Nie musicie odpowiadać. Myślę, że Kościół dzisiaj jest nastawiony na rzeczy drugorzędne. Wiele lat temu, kiedy byłem pastorem, bardzo występowałem przeciwko paleniu. Byłem straszny. Problem polegał na tym, że nie mieliśmy w naszej kongregacji ludzi palących. Natomiast nic nie mówiliśmy o ludziach, którzy kłócili się ze swoimi żonami. Czułem się jak hipokryta, kiedy powiedziałem młodemu człowiekowi, że nie może być członkiem naszej społeczności, dlatego że pali. Wiedziałem, że byli ludzie w zborze, którzy mieli bardzo złe stosunki z żonami lub z mężami. Rzeczy takie jak palenie, picie czy upijanie się to tylko małymi gałązkami na drzewie. A wiecie, to jest korzeniem? Bunt. W Ewangelii Mateusza Jan Chrzciciel mówi a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona to jest to, do czego powinniśmy celować dać wam małe podsumowanie szatańskich ambicji i celów on ma bardzo konkretne cele ma dwie główne ambicje. Dominować nad całą ludzkością. Pamiętacie jedno zdanie użyte oczywiście do Efaziona w dziale 6 w wersecie 12, gdyż bój toczymy z władcami tego świata ciemności, a jego drugim celem jest otrzymanie czci. Musimy to zrozumieć. Pragnął być równym Bogu, ale został zmuszony. Jednak nigdy nie zrezygnował. I jest tylko jeden sposób, w którym może zaspokoić swoje pragnienie. Co nim jest? Przyjmowanie czci. Dlaczego? Ponieważ cześć jest przynależna tylko Bogu. Więc kiedykolwiek szatan otrzymuje cześć, mówi, a więc ciągle jestem Bogiem. I kiedy rzeczywiście analizujesz wszystko, cokolwiek szatan robi, Stwierdzasz, że jego celem jest otrzymanie czci od całej ludzkości I według mojego osądu Z proroczej perspektywy Jest bliski osiągnięcia celu Szatan i jego aniołowie w niebiosach Byli, jak wierzę, bogami pogańskimi Wszyscy bogowie Wyglawani i czczeni przez pogańskie społeczeństwa i ludy są tylko różnymi sposobami opisania szatana i jego aniołów. Zeus, Hermes, Posejdon, wszyscy greccy bogowie, o których kiedyś tyle wiedziałem, a o co teraz w wcale, są tylko różnymi nazwami szatańskich aniołów. Jeśli spojrzysz na różne kultury w historii ludzkości, widzisz różne nazwy, ale te same istoty. I kiedy pogani ich chcą, to komu oddają cześć? Szatanowi i jego aniołom. Jest jedna szczególna rzecz, wspólna dla upadłego człowieka i królestwa szatana. Ogólnie nazywa się to Czarami. Czary są rozpowszechnione we wszystkich pogańskich społeczeństwach w różnych formach. Nie znajdziesz takiej ludzkiej rasy, plemienia, która ma jakiś rodzaj pogańskiego pochodzenia, żeby nie napotkać tam osoby zwanej czarownikiem. Występują różne nazwy w różnych językach, ale osoby będą te same. Czarownik w pewnym sensie jest szatańskim księciem. On jest tym, który umożliwia ludziom nawiązanie kontaktu z królestwem szatana. Dlaczego ludzie tego pragną? Z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, potwornie boją się nieszczęść, które szatan może na nich sprowadzić. Większość ich ofiar i rytuałów ma na celu przebłaganie tych okrutnych i gwałtownych, ulegających nastrojom istotni. Po drugie, ci ludzie pożądają mocy, a czary uważają za moc. Zawsze mówię ludziom udającym się na nicję. Nigdy nie mów ludziom w Afryce czy Indiach, że szatan nie jest rzeczywistością. Oni wiedzą, że jest. Demony są rzeczywistością. Oni znają je dobrze. Oto o to musisz im powiedzieć. Demony są rzeczywistością. Jezus także jest rzeczywistością. Lecz to On pokonał demony. On daje nam też moc do pokonywania demonów. Tak więc czary, jako praktyka religijna, są wyrazem ludzkiego buntu przeciwko Bogu. Czary są naturalną religią upadłego człowieka i to przenika całą ludzkość nie jest to nic pospolitego ani też niezwykłego ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć i co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest to, że czary wracają w zdecydowany sposób tam gdzie przyszło chrześcijaństwo siły szatańskie zostały zepchnięte ale nigdy nie zostały całkowicie zniszczone i teraz mówią, przyszła nasza kolej, wracamy z powrotem.